W centrum wydarzeń 17 maja 2010 roku, Polska Wenecja, etap pierwszy. Mówi dla Was Paweł Duraj. Ahoj, wszyscy, którzy tego słuchają. Mamy poniedziałek, godzinę 9.30. A ja jestem sobie w domu, bo zalało cały, caluśki świat Ktoś w niebie zapomniał chyba zakręcić taki magiczny kurek I od kilku dni bez przerwy leje się z niego woda Ale nie przejmujcie się, redakcja Wsioka jest w pełnym pogotowiu I zaraz naświetlę wam całą sytuację Ale najpierw zabiorę was na spacerek, do potoczka i z powrotem. Jak zapewne niektórzy z Was wiedzą, ja mieszkam w górach i prawdziwa powódź nie jest tu raczej możliwa. Domo to mi nie zaleje, ale, ale i tak jest wesoło. Mówiłam. Zaraz tylko zamknę tutaj bramę, żeby w piasek nie uciekł. Nie uciekaj, piesie. Ja zaraz wrócę. dobra, zamknięte. Schowam, schowam może tego pod kurtkę. Będę Was mieć. Aj, będę Was mieć przy sarduszku. A nie Fajnie się tak idzie. Dobra, jest. No więc, wracając do naszej deszczowej e, wyprawy. Wszystko, co spada u mnie, spływa sobie na Górny Śląsk i Małopolskę. I jeszcze gdzieś tam dalej płynie. Jednak, jednak pada tak intensywnie, że potoczek, który... Ale mokro. Potoczek, który... a no bo to mi się ładowala! Aaa, nie mogę sobie nawet powiedzieć spokojnie. No, właśnie, bo potoczek, który przepływa 50 metrów od mojego domu nagle wylał i zrobiło się jezioro na polu sąsiada. Ale tam nie pójdziemy, bo jest za mokro. A już, już jesteśmy. Słyszycie szum potoczku? To był potoczek! To był mały potoczek! Ucho! Normalnie jest tu 20-30 cm wody a teraz to będzie no ze 2 metry i rwąca rzeka się z tego zrobiła a, jakiś patyk, może znajdę, pomacam Tutaj coś jest Chodź patyko, Może wymacą tobą dno, długi jesteś, a, a, a, popłynął. Nie wymacają dna No pięknie wpadł jeszcze Ślisko jest barząd przede mną. Uciekaj, Też pada. Zachowuje się jak debil. Jak zwykle chyba zresztą. Mmm, ale on, on, on. Chodźmy dalej. Zobaczymy, co z tą kładką po której przechodzę, idąc codziennie na pociąg. Tak w ogóle to tory podmyło. Rozmyła i pewno rozpuściła trochę, więc jak tu jedzie już jakiś pociąg, to bardzo, bardzo powoli to robi i są pieruńsz, pieruńskie opóźnienia, takie okropne opóźnienia, ale to i tak lepiej niż z drogami, no jeśli chodzi o drogi to jest fatalna sprawa, już kompletnie. Mam złą wiadomość dla Macieja Kwary. Maćku Żywiecką drogę krajową do Żywca podmyło i w kilku miejscach rozwaliło. Żywiec jest więc odcięty od świata, a Jezioro Żywieckie niebezpiecznie zbliża się do browaru. To była wiadomość z ostatniej chwili. Maćku, jesteśmy z Tobą w tych trudnych chwilach. Specjalnie dla Ciebie, więc może piosenka, tak w formie przerwy.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 From the place, come on with the rain. I've a smile on my face. I'll walk down the lane with a happy refrain. Just singing, singing in the rain, dancing in the rain. I'm happy again I'm singing and dancing in the rain Wow! Ugh! <laughs> Ale <laughs> Mostek jeszcze jest, ale lada dzień może popłynąć sobie. Kiepsko wtedy będzie, bo będę musiał chodzić naokoło na stację kolejową. W sumie to nic dziwnego, gdyby go podmyło i zabrało. Bo to taki mostek do byłowej roboty jest raczej. Oc no, kilka belek, kilka desek ze starej podłogi co kiedyś była. Uh, u mnie w kuchni? No, póki co się jeszcze trzyma. Jak długo, to nie wiem. Rwąca rzeka jest tutaj. Ale jaja. Uh. cały czas, cały czas astro pada tam pada ale. leje leje leje, jak, jak lało i jak lać jeszcze będzie mm. dobra, wracam bo cały mokry już jestem a, a zanim wrócę to znaczy wracając Chciałem wam zadać jedno takie pytanie natury egzystencjalnej. Eee, czy wiecie, co to znaczy cudzić? Takie słówko, cudzić. Czasownik to jest. Ostatnio użyłem tego słówka w towarzystwie i, i zostałem wyśmiany, bo nikt nie wiedział, co to oznacza. No to macie kilka, kilka sekund na zastanowienie się, zanim nie dotrę do jakiegoś suchszego Miejsca. Lubię kiedy pada. Zapadany podcast z deszczowej Anglii. Ou lubi, kiedy pada ni Nadajemy na mokro. Czas minął. Cudzić. To znaczy ciągnąć za włosy Przyznać się, nie wiedział mm, Jak się okazało To chyba tutaj takie Okoliczne słówko gwarowe na Żywieczczyźnie Wejdziemy może do piwnicy Nie zwracajcie uwagi na syf Zamknę drzwi Nie zwracajcie uwagi na syf, bo to jest Robocza Robocza Piwnica A zimno. Mokro i zimno. Cicho pies. No no spokój, Afra. Spokój, spokojnie piesie. Nie rób niedźwiedzia, bo śmierdzisz, co od błota jesteś. Pies się na nie rzucił, ledwo wszedłem do piwnicy. Mieszka sobie tutaj. No śmierdzisz, tak, śmierdzisz. Spokojnie bądź. Mm. Obiecałem wyjaśnić skąd się ta cała powódź wzięła. Otóż jest to wynik działalności w drugiej kraciej mafii z innego kraju. Postanowili e, użyć podstępu i zatopić naszego kreta chrzestnego. Ale spokojna głowa. Kret chrzestny nie da się tak łatwo pokonać. Ma różne akwalungi, łodzie podwodne. Nic mu nie będzie, spokojnie. Szykuje nawet kontruderzenie, więc góra za jakiś tydzień należy się spodziewać, że przestanie padać. Ale do tego czasu może się jeszcze wiele wydarzyć. Ja ja sam jestem bardzo ograniczonym człowiekiem ze wsi I nie wiem co tam się dzieje w reszcie kraju Ale Bielsko-Biała ponoć zamieniła się w Wenecję I ma nawet ambicję zostać Atlantydą Stąd właśnie tytuł odcinka A, Zmarzłem cały to może już się z Wami pożegnam i idę się powiesić na sznurku do suszenia. Cześć!